Bryczur, wita Was, Kowal, Audycja Muzera. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy Special Edition, bowiem jest tutaj ze mną taki bardzo fajny gość, który znany jest między innymi w kręgach jako, w, w pewnych kręgach jako Bolek, ale tu już od razu muszę Wam powiedzieć, słuchacze, że to nie jest DW Bolek, to jest taki nasz fajny kolega, którego przedstawię za chwilę ale chcę go powitać takim jednym fajnym utworem, żeby zobaczył jak my go tutaj fajnie właśnie możemy ugościć muzycznie. the dust On October's day towards evening Sweat-embossed bay standing proud to the plough Salt on a deep chest seasoning Last of the line at an honest day's toil Turning the deep side under Lint at the fat love chasing the bird. Flies at the nostrils plunder The suffolk that lies veiled the pressure on vine With a shine on his feathers floating Hauling soft timber until the dusk, To bed on a warm straw Cooking. Heavy horses, move the left underneath. Behind the bow ties, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The track is out his way. Let me find you a filly for your proud stallion seed. To keep the old line. We'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, roughing to hide you from eyes that mock at your ghost Your eighteen heads of the shoulders, and one day when the oil barons have all dripped dry and the nights are seen. All come down To make fear strain Your gentle power Your noble grace And your very And your strain once again To the sound of the gods In the wake Of the deep loud Shemmy Heavy horses and Under me powitanie pana Przemysława Urbańskiego. Witamy. Witam. Dziękuję za zaproszenie i no, dziękuję za takie uszczelone w samo serce powitanie. No staramy się, staramy się, staramy się, powiem Ci, Przemku. Wiesz, no prowadzisz, prowadzisz klub Bogart od ponad 10 lat, ale ja mam takie pytanie, no bo ja Cię znam tutaj właśnie z tego, z tego miejsca, z tego Bogartu, ale ja mam takie pytanie, co było przed klubem? Gdzie był i co porabiał Przemek przed Bogartem? No jestem tu byle, Tam, gdzie się znajduje Bogart, yy, tam jest moje miejsce urodzenia, moje miejsce wychowania, także młodość, młodość spędziłem w Gomunicach. W Gomunicach to jest yy, może nie niekoniecznie precyzyjna odpowiedź, bo to jest Wojciechów, część Gomunic i właściwie Klub Bogart się znajduje na Wojciechowie, czyli w dzielnicy seksu i biznesu. Gomunic, <gum> żartobliwie <gum> oczywiście mówiąc. No i tam wpędziłem w gruncie rzeczy całą swoją młodość i, i między innymi w tym budynku, w którym się znajduje klub, duża, duża część spędzonego czasu właśnie miała miejsce tam w niejakim zakładowym Domu Kultury. Tak, a powiedz mi, no bo, no tak, no mówisz, no, tu teraz tam spędziłeś to miejsce. Czy już, czy już wtedy powstawała taka myśl, kiełkowała ci się myśl w głowie o tym, żeby mieć swój klub, że to będzie twój klub? No, w latach 80. czy kiełkowała taka myśl, no to, to za dużo powiedziane. No. W tamtych latach no już u schyłku komuny, no to raczej, mimo że to był schyłek komuny, ale jeszcze w głowie takich rzeczy raczej, raczej nie mieliśmy. Nie tyle, że jako młodzi ludzie, no tylko warunki ku temu były żadne, bez mała, żeby prowadzić prywatny biznes, szczególnie tego rodzaju. Także taka myśl nie kiełkowała, aczkolwiek w tym obrębie cały czas się tam poruszaliśmy. Tak jak wspomniałem, był to zakładowy dom kultury. Jak to taka placówka? Organizowała pewne wydarzenia. Muzyczne. Wydarzenia tak. muzyczne i nie tylko. Muzyczne i nie tylko. My się bardziej skupialiśmy na tych muzycznych. Także można powiedzieć, że, że działalność klubu no to jest jakby kontynuacja tych naszych działań z lat, z lat młodzieńczych. Czyli po części można powiedzieć, że to jakoś kiełkowało, ale absolutnie nie z zamiarem założenia klubu muzycznego ale korciło i cały czas takie rzeczy robiliśmy, no, szczególnie mocno wykręcone dyskoteki no coś, coś, tam, coś tam w głowie mi świta z tymi dyskotekami. <grych> ale powiedz mi tak, no jak już, jak już no jednak dotarłeś do tego punktu, gdzie, gdzie jednak już wiedziałeś, że będzie ten klub i tak dalej, to powiedz mi, czy już wtedy miałeś jakąś taką wizję, jak to będzie wyglądać, czy po prostu szedłeś na żywioł? Znaczy no wizję trzeba mieć, wiadomo, ale też w dużym stopniu szedłem na żywioł. Ten klub jaki znamy no powiedzmy z ostatnich tam 12 czy 13 lat w tej formie muzycznej. No to jest jakby druga część mojej przygody z klubem, z działalnością. A zaczęło się to no już ponad 20 lat temu. W no nie, 90, nie? Chociaż tak, 94 rok. 94. 94 rok i wtedy, wtedy właśnie wynająłem już upadający dom kultury z zamiarem prowadzenia dyskoteki ale prowadzenia dyskoteki takiej o której spo, wspominałem przed chwilką, czyli dosyć nietypowej i wykręconej dosyć zwariowanej dosyć zwariowanej, tak, czyli w, gdzie dominuje muzyka no niekoniecznie taneczna tak jak to miało miejsce w latach 80., no to to były dyskoteki, gdzie można było usłyszeć Dorców, Floydów, Oldfielda i, i tak dalej. Przez parpli łącznie z Milesem Davisem i tak dalej. Także yy, obłożenie było, ale obłożenie było przede wszystkim dlatego, no bo nie było gdzie się podziać. Hmm. Czyli, czyli osoby, które przychodziły po części były zainteresowane a po części były to osoby, które szły bo była impreza, prawda? No tak, ale to już wtedy, już wtedy kiełkowało właśnie w ludziach to, że tam jednak można, można takiego czegoś posłuchać, prawda? No na pewno można posłuchać ale powiedzmy ten rynek wolny rynek już w latach 90 szybko to zweryfikował i tego rodzaju Muzyki, jaką my puszczaliśmy na tych jeszcze powiedzmy zakładowych imprezach, no po prostu nie dało się puszczać na tyle, żeby to przyciągało ludzi i, i było w stanie utrzymać i no, prywatny biznes, który chciał, nie chciał, ale pociąga za sobą koszty utrzymania tego interesu. Także no niestety szybko zweryfikował to rynek i trzeba było jakoś dostosowywać muzykę, która, która ludziom się podoba, przy której się bawią. No hmm. i to wymusiło na mnie dostosowywanie tej muzyki, a niekoniecznie ta muzyka była bliska mojemu sercu, a wręcz przeciwnie, była bardzo daleka, delikatnie mówiąc. No musiałeś, jak musiałeś, mówisz, musiałeś dostosować się do tego, tak? Tak, musiałem się do tego dostosować z zaciśniętymi zębami. No długo nie uciągnąłem tego. Po trzech latach powiedziałem dosyć, bo albo mi odwali całkowicie i będę się zachowywał tak jak ci ludzie, albo dam sobie spokój, mimo tego, że jest to interes dochodowy. Sprzedawało się po kilkaset biletów w piątek, kilkaset w sobotę, także no, interes po prostu dochodowy. No łatwo sobie to policzyć, nie? Nie ma dużych nakładów, jeżeli chodzi o DJ-a, porównując to dzisiaj do zapraszanych zespołów, no to jest zupełnie inna, inna stawka, także interes był dochodowy, ale no... Przecież nie na kasie życie się opiera, prawda? Później za te pieniądze zdrowia nie kupisz, spokoju nie kupisz. Także w pewnym momencie stwierdziłem dosyć. Dziękuję, wycofuję się. Nie rakiem powoli, tylko w te pędy i szybko. No i tak się właśnie wycofałem, wynająłem. Wynająłem budę koledze, bo stwierdziłem, że naprawdę oszaleję. Tak to na mnie działało destrukcyjnie, że, że pewne obawy już dosyć mocno mi zaczęły w głowie świtać. No i decyzja, krótka decyzja, po prostu dziękuję, nie nadaje się do tego i, i ten kolejny krok, czyli wynajęcie. No i dzięki takiej decyzji jesteś teraz, gdzie jesteś, prawda? No, trzeba było podjąć yy, konkretną decyzję. No trzeba było podjąć, tak, krótką męską decyzję i bardzo się cieszę, że, że taką decyzję podjąłem w głowym czasie. Te pierwsze koncerty, yy, o ile dobrze kojarzę, to Love, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Czy jeszcze wcześniej było coś? To, to był pierwszy koncert, no właśnie już u, u schyłku tej mojej wytrzymałości, prowadząc dyskotekę szukałem czegoś, czegoś normalnego. Uciec się od tego szaleństwa i, i, i złapać trochę oddechu przy, przy normalnej muzyce i co za tym idzie, przy no, normalnej atmosferze, w fajnych ludziach, klimatycznych i tak dalej. No to był jakby pierwszy krok Szukania, szukania pomocy, szukania odskoczni i zrobiliśmy pierwszy koncert właśnie t -Love. to był 99 rok. Nie pamiętam już, która to edycja pocztówki do świętego Mikołaja, trójbowej tak, tak. charytatywnej akcji. Piąta bodajże, no my szybciutko się w to włączyliśmy. Zorgan... Do dzisiaj. Tak, ku, ku radości do dzisiaj to kontynuujemy. I to był pierwszy koncert, ale no, nie naładowało moich baterii na tyle, żeby, żeby odejść od pomysłu, czyli zostawienia tego. No właśnie, bo minęło parę lat, zanim zrobiłeś drugi koncert, prawda? Tak. Minęły dokładnie trzy lata od momentu mojego wyjazdu do powrotu. Jak wróciłem, no to stwierdziłem, że byłoby szaleństwem wracać do tego samego, czyli do dyskoteki i trzeba było podjąć kolejną męską decyzję. No i w sumie walnąłeś z grubej rury, bo to był koncert ostrometalowy z Gwiazdą Wieczoru, Polskim Zespołem Def Metalowym i tak, dokładnie. Przyjechała ekipa z Pruszcza Gdańskiego. Jeszcze występowały trzy, trzy, bodajże wszystkie trzy częstochowskie kapele. Już teraz nie chcę w głowie odszukiwać nazw tych zespołów, ja żeby w nie Ja pamiętam wkrowadzić. jedną, Erydan. Erydan na I pewno. chyba Eon. Eon też był, Pęś. dokładnie. I jeżeli mi przypominasz, to absolutnie te, te nazwy teraz kojarzę. No i to był jakby yy, zaczątek drugiego życia Bogartu, tego życia, o, o jakie mi w gruncie rzeczy chodziło. Czyli stworzenie miejsca klimatycznego, wypełnionego dobrą muzyką, miłą atmosferą. I to było takie no, wejście, z otwarcie, otwarcie drzwi butami przy użyciu topornego narzędzia siekiera. Przy I użyciu jatering, do... Tak, i, u, i, i użyciu jatering i zarazem zamknięciu zamknięciu pewnego etapu, jakim, jakim była ta nieszczęsna dyskoteka, aczkolwiek no, to był lokal też na, na swoim poziomie, ale mimo wszystko no, to, to nie było to, o co mi w życiu chodzi. Tam na dużej scenie bo po lewej stronie dobrze pamiętam bar był, prawda? Tak, tak, dokładnie. Tam był bar. W pewnym momencie też zaczęliśmy się ratować rokotekami, żeby żeby ten wentel bezpieczeństwa troszkę zadziałał Ale no tak jak już powiedziałem Dobrze, że zrezygnowałem Dobrze, że zacząłem nowy etap później I, i teraz się cieszę z tego co robię A chyba na tym to polega Żeby, żeby mieć w życiu radochę z tego co się robi prawda? Właśnie, no, ta duża scena Bo ten koncert IT, it Love i Jatering Był na dużej scenie tak. I później ta duża scena zniknęła Co się stało? No to właśnie był efekt yy, krótkiego cięcia za, za pomocą siekiery właśnie. Już ta część yy, z małą sceną obecną była wyszykowana, można było tam pracować, no a tą dużą, z tą dużą salą coś trzeba było zrobić. No. Podejmując decyzję, że się otwiera na takim zadupie jak gomunice Klub Muzyczny, no to można spodziewać się pewnych trudności, prawda? No i mając to na uwagę, wiedziałem, że mam za ścianą dużą salę, która idealnie służyć może w dalszym ciągu jako dyskoteka, ale. Dużo do myślenia mi dawało, mówię, stary, no przecież braknie ci na wungiel, może w pewnym momencie braknie na telefon, no i co, odpalisz dyskotekę, żeby szybko coś zrobić, zarobić na, na jakiś zespół, na jakiś koncert i się zaczniesz paplać z powrotem w tym samym bagnie, prawda? No i wtedy męska decyzja, no trzeba było to rozpieprzyć w trzy dupy wszystko i zamknąć sobie drogę jakby do, do powrotu do nieszczęsnej dyskoteki, no i takim prostym narzędziem jak się kierał właśnie dokończyłem działa. A tak poniekąd w sumie tak mi się wydaje, że paradoksalnie rzecz biorąc e, granie koncertów na małej scenie to was tak jakby ograło też troszeczkę z zespołami i, i jakby zbliżyło też i fanów do zespołów i, i tak bardziej ten, ten klimat fajnie tak się stworzył, tak mi się wydaje. No, w gruncie rzeczy to co nam się udało zbudować, no to było zbudowane wszystko na małej scenie, no, bo biorąc pod uwagę kilkaset koncertów, no to Znikomy procent z tego odbył się na dużej sali, czyli taka w gruncie rzeczy praca u podstaw, która się zaczęła na małej scenie i tak jak się popatrzy, no to mimo tego, że ta duża sala jakiś czas już funkcjonuje, no to większość gwiazd jeszcze grało na tej małej sali, prawda? Dokładnie. A Tutaj jeszcze o małej scenie to musimy powiedzieć, że ma fantastyczne grafiki wykonane przez twojego brata, prawda? Tak, po części przez mojego brata i po części przez y, kolegę z Gdańska, który notabene nagrał zespół Jatering na otwarcie, na otwarcie małego, małej sceny. Y, kolega z, z no, zajmuje się zawodowo tatuowaniem Stąd widać na suficie te prace Areografem Z kolei pozostałe malunki no To ewidentnie praca pędzlem Inna technika malowania I to, to już jest robota mojego brata Simona właśnie. No właśnie ja powiem Ci Że jak się dowiedziałem Że u Was są takie rysunki Te parę lat wstecz To specjalnie pojechałem je obejrzeć I zastanawiałem się czy to był Twój pomysł, czy dałeś e, wolną rękę artystom? Jeżeli chodzi o pracę pędzlem, czyli robotę Simona, no to dostał wolną rękę, absolutnie. Ja mu rzuciłem jakiś tam pomysł, no to stwierdził, no wiesz co, no ja mogę to malować, ale to za banalne jest. A dosyć wykręcony mój pomysł był. No to mówię, rób co chcesz. <śmiech> Jeżeli chodzi o sufit, no to ja dałem koledze szkice, Czarno-białe, to są rysunki Eszara bodajże z 1934 roku, no, w każdym bądź razie przedwojenne. I te dwa rysunki on po prostu naniósł na, na sufit no, w odpowiedniej skali, a dostał wolną rękę jeżeli chodzi o pokolorowanie tego i zrobienie no, tego kwasowego klimatu, no bo mm -hmm. rysunki no, szara no, były w formie po prostu zarysowanych konturów ołówkiem a całe to wypełnienie no to już koza robił według własnego uznania, czyli w gruncie rzeczy wolną rękę mieli obaj, absolutnie no i stąd pewnie taki klimat tego jest no to właśnie widać, że bogart to nie tylko muzyka, prawda bo mamy tutaj no wspaniałe te grafiki na ścianach. No muszę tutaj wspomnieć też o naszym koledze, Krzyśku Pawełcu, fotografie, który robi zdjęcia, sesji zdjęciowe wydarzeń w Twoim klubie, no praktycznie od początku, prawda? No zdecydowanie od początku i to jest nasz nadworny fotograf i nie tylko, no bo trzeba tutaj wspomnieć setki, naprawdę ciekawych prac, jakimi są bilety na koncerty. I tutaj ukłony dla Krzyśka, że, że, że się w to angażuje, że, że jest tym zainteresowany, że wkłada serce. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy ta Krzyśka. Pozdrawiamy, tak, Krzyśka Giesa. I to na tyle się jakoś fajnie już zakotwiczyło, że, że ludzie po prostu się domagają biletów kolekcjonerskich. Także dużo, dużo to wnosi jakby w całokształt, no mimo, że, że że są koncerty najważniejszą jakby kwestią, ale no jest do tego jakiś fajny dodatek, no, czyli pamiątkowy bilet, prawda? A jak się zapatrują zespoły na to, jak e, widzą taki właśnie bilet? No Proszę na czy... pewno na pewno miło się zapatrują i jest to dla nich y, miłe zaskoczenie, no, bo nieczęsto pewnie, nie mówię, że w ogóle, ale na pewno nieczęsto się zdarzają takie prace, no bo to nie jest jakiś sztampowy bilet, z, na którym zmienia się tylko i wyłącznie nazwa wykonawcy i data występu. No nie. Tylko jest to no, typowa praca przygotowana pod dany koncert, jedna, jedyna. I, I na pewno jest to miłe zaskoczenie dla artystów. Często takie bileciki sobie zabierają jako pamiątkę, także też jest im na pewno miło, że, że taki krok ze strony klubu jest zrobiony, że, że dba się o takie rzeczy i jest to istotne, prawda? No jak widać jesteś Otwarty na wszelkie działania też mm, pozamuzyczne, prawda? Aczkolwiek oscylujące wokół muzyki i wokół tego, co się dzieje u Was na scenie, tak? Kto robi zdjęcia. E, ja muszę powiedzieć tutaj też, że m, no, mnie udostępniłeś, że tak powiem, że tak się wyrażę, e, możliwość przeprowadzania wywiadów z, z zespołami które oczywiście też wyrażają na to zgodę. No, mm, to ja myślę, że, że, że może coś ten, może coś takiego by <śmiech> myśleć, jakby artysta, malarz, jakby namalował mm, yy, koncert. <śmiech> Co ty na to? <śmiech> no, mój brat miałby to zrobić, to, to by to na pewno wyglądało yy, no, kosmicznie. No tak. Prace twojego brata są naprawdę możemy, tak, Możemy nad tym pomyśleć. No, hmm. Na pewno pracochłonne i czasochłonne przy, przy jego szczegółowym podejściu do tematu, ale, ale możemy, możemy jak najbardziej taki, taki temat rzucić w jego stronę. Co hmm. do twojego stwierdzenia, że jestem otwarty na, na inne działania, jak, jak najbardziej jestem otwarty. I robiliśmy kilka wystaw, i wystaw malarskich, i wystaw fotograficznych, i przytrafiały się jakieś małe, małe sztuki teatralne, także jak najbardziej w tym kierunku bym chciał to, to wszystko rozwijać, nie skupiać się tylko i wyłącznie na muzyce, chociaż to jest wiadomo, że że jest to serce tego miejsca, muzyka na żywo, no ale jest dużo ciekawych form spędzania wolnego czasu, które również chciałbym w życie wprowadzić w klubie, a no nie jest to do końca łatwe, trzeba mieć to dla, dla kogo przede wszystkim robić. I tu jest jakby ta, ta podstawowa bariera, prawda? No podejrzewam, że myślałeś już o teatrze muzycznym. Myślałem o teatrze muzycznym, rozmawiałem dużo z Pawłem Małaszyńskim i Paweł, no, w większości się skupia na, na grze w teatrze i, i dyskutowaliśmy na ten temat, no, szczególnie jak się pojawiły możliwości korzystania z dużej sceny. Także gdzieś to z tyłu głowy cały czas mi wędruje. No będzie w sobotę Arek Jakubik też przy pierwszej jego wizycie taki temat był zarzucony, no ciekawy jestem co, co teraz na to powiem, no ale to jest grube, grube przedsięwzięcie, trzeba mm. mieć do tego zaplecze, taki prosty, banalny, wydawałoby się temat jak krzesła, prawda, może stanowić naprawdę poważną barierę, żeby kupić 200 krzeseł, no to no. to już stan stan stanowi nie nie niemałą kwotę i i Taka pierdoła by się zdawała, zdawało może może, może tak się. pewne rzeczy. Ale myślę, że, że w końcu uda się to wprowadzić w życie. Tak jak się udało z kabaretami, także pomału, pomału myślę, że i uda się z jakimiś właśnie przedsięwzięciami teatralnymi. Może by ktoś zrobił film dokumentalny o klubie. W sumie zawitał do was kiedyś David Lynch, prawda? Tak, zawitał, no nie, wi nie wiadomo czy, czy jeszcze zawita kolejnym razem. Ale film to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeden taki film mamy już zrealizowany. Był kręcony na przestrzeni trzech edycji festiwalu minimax.pl. Łącznie z edycją, która zakończyła ten film, to była edycja, nie pamiętam, czy szósta, czy siódma. Zbiegło się to z 40 rocznicą audycji minimax. Wtedy mieliśmy wielką frajdę Piotra Kaczkowskiego gościć u nas w klubie. Powstał świetny film, mój kolega z Gdańska, mocno wykręcona osoba, zmontowała ten film, ciekawi ludzie to kręcili, no właśnie materiały wykorzystane były, tak jak wspomniałem, z trzech edycji festiwalu i ten filmik jest wydany, no czekamy po prostu na jakby na oficjalne wydanie tego filmu, no trzeba pewne prawa autorskie i tak dalej tam poprostować, no i był w przygotowaniu... Jest w przygotowaniu film, który kręciliśmy z okazji 45-lecia audycji Minimax. Również się odbywał wtedy festiwal, no bo co roku tą imprezę robiliśmy. No ale fatalnie akurat yy, to się wszystko potoczyło, bo nie specjalnie z odpowiednią osobą się umówiłem, jeżeli chodzi o kręcenie materiału i, i te materiały przepadły dosłownie. Nie wyszło, przepadły. No, yy, no nie wyszło. Powiem tak, nie wyszło szkoda się tutaj zagłębiać w temat i, i, i wypowiadać się na temat osoby, która za tym wszystkim stoi, ale mam nadzieję, że, że jednak te materiały uda mi się kiedyś odzyskać i to miało stanowić jakby całość. Pierwszy film który nawiązywał jakby do od początku, pokazywał historię od początku klubu, a nawet sięgał dosyć dalej, bo pokazywał historię klubu, który był jeszcze w formie Zakładowego Domu Kultury, prawda? Czyli to miała być ciągłość do momentu, od tego festiwalu, który był przy okazji 40. rocznicy Minimaxu, a kolejny film miał być jakby kontynuacją i wyjściem naprzód Pokaz i pokazanie dalszej historii. I to jest duża bolączka, dla mnie, że, że nie, nie, nie mam jak po prostu tych materiałów odzyskać. No Z tego, co mówisz, to by były bardzo fajne, <śmiech> ciekawe pozycje. Przepraszam. <śmiech> Przepraszam jeszcze raz. E, jakieś tam mamy tutaj <śmiech> przerwy na łączach. No, to trzymamy kciuki za, za, za ten pierwszy film, który mówisz tam, do prawa autorskie. No i trzymamy kciuki za to, żebyś odzyskał te, które tutaj mówisz taką historię, naprawdę fajną klubu tego co słyszę, no warto by było to obejrzeć i, i, i udostępnić ludziom no film jest naprawdę ciekawy, jest to 15 minutowy filmik, krótki metraż no nie ma sensu kręcić jakiś tasiemców półtorej godzinnych jeżeli chodzi o taką formę przekazu, także film jest naprawdę ciekawy, ciekawa osoba go zmontowała, Piotr Kaczkowski oglądał ten film, jest aprobata jego na, na wypuszczenie go dalej weter także. No przyjdzie ten dzień. Cierpliwości potrzeba. Cierpliwości. No zróbmy sobie małą przerwę i powrócimy do e, słuchaczy za chwilę. To, to the end, end drag his head to light. There's a belt buckle Yesterday's dreams The transport cap Prophet of them Reconciliation is A double sour steam The blue plot A grease about her eyes And all is made to do in time Married with three kids cut by the ringing around So the soul strength on the side. Słuchaliśmy Jet Rotary, ale wiem, że może lubisz też King Crimson. Czy takiej muzyki przymykł, e, słucha, gdy ma chwilę dla siebie? Czy, czy coś, mam e, no, bardziej takie szersze horyzonty? Bo wiem, że alternatywny rock u ciebie siedzi, ale myślę, że coś jeszcze. Czy szeroki wachlarz muzycznie? Nie dałoby się tego jakoś spiąć w taką klamerką jednego gatunku. No. No Jet Totalno to jest, wiadomo, że mój, mój konik. Kim Crimson jak najbardziej, absolutnie. No, będą w Polsce teraz na dwóch, chyba cztery koncerty w dwóch miastach, prawda? Wrocław i Zabrze. Będę chciał się wybrać, nie wiem, czy są jeszcze bilety nawet, bo szybko się rozchodziły. No podejrzewam. Dokładnie, tak. No frajda niesamowita. Zobaczyć Kim Crimson na żywo to jest na, na, naprawdę wyjątkowa rzecz. Także absolutnie słucham, absolutnie słucham, a czy pytanie jest, czego jeszcze słucham ogólnie w wolnym czasie, czy... Tak, tak, jeszcze, no podejrzewam, że dużo blusa też. No też dużo blusa. słucham, dużo blusa. na scenie się pojawia, także no to idzie jakby w parze. Coś tam, Alban Brothers... No zdecydowanie. Alvan Brothers, Gawend and Mule, oczywiście z tych południowoamerykańskich blues rockowych ekip, to, to, to, to należą zdecydowanie do moich ulubionych czy, czy faworytów. faworytów wręcz. Tak. Ja się wychowałem w gruncie rzeczy na... na... Nie, powiedzmy tak nie polskiej muzyce, oczywiście pojawiało się, i jak u każdego, słuchanie polskiej muzyki się znało na pamięć te hymny niejedne nie i tak dalej, ale żebym bardziej tak się zagłębiał w polską muzykę, no to bliżej mi jednak była zachodnia muzyka i się na, na takiej muzyce wychowałem, ale no tutaj można by wymieniać bez końca. Właśnie Małak się kiedyś zapytał, no. Jaka jest twoja ulubiona kapela? No i tak zaczęliśmy dyskutować i mówi faktycznie głupie pytanie, no to jak ja bym miał odpowiedzieć, jaki jest mój ulubiony film, no to nie da się jednoznacznie nie, nie. Prawda, odpowiedzieć. Chociaż no. ostatnio mówił, że gwiezdne wojny. No tak, ale z kolei no, takie jakby zadał pytanie co byś zabrał na Bezludną Wyspę no to, to, to ciekawe co by, co by padło w odpowiedzi, czy Gwiezdne Wojny czy nie. Czy coś innego. O, czy coś innego, <laughs> tak. No, Piotr Kaczkowski odpowiada, że na Bezludną Wyspę zabrałby odbiornik radiowy, no bo tam jest wszystko, jeżeli mamy do czynienia z odpowiednim radiem, prawda? No właśnie, z odpowiednim tak, w jakim się teraz znajdujemy na przykład. Oj, no dzięki. Proszę bardzo. Także no, to jest naprawdę trudne pytanie. No można by wymieniać dziesiątki, setki wykonawców. To oczywiście mieści się w jakimś tam kręgu szerszym, bądź, bądź mniej lub bardziej w rozbudowanym, ale jednak jakimś tam zamkniętym. No, względnie odpowiada na to pytanie też repertuar klubowy. Tak, No bo i gramy bluesa, i gramy rocka, i gramy cięższą muzykę, gramy jazz, pojawiają się, pojawiają się kapele z kręgu Ukrainy Łagodności, pojawia się Jacek Klejw, pojawia się Tadeusz Woźniak, pojawia się AC Drinkers i jakby tu teraz to do jednego worka wrzucić, no, można do jednego worka wrzucić i się trzymać tej y, mojej żelaznej zasady, że robimy wszystko oprócz, y, no nie będę epitetu używał jakiegoś ostrzejszego, jak to zwykle przy, przy tym pełnym zdaniu wypowiadam, no przy, powiedzmy wszystko oprócz badziewia, prawda? No ten worek to... można nazwać muzyką. No. No można nazwać muzyką, ale no niestety w, nie każdy rodzaj muzyki do mojego gustu jakoś przypadł i nie, nie jestem w stanie słuchać każdego rodzaju muzyki. No właśnie to chciałeś powiedzieć. Tak, także ten krąg muzyczny jest na, naprawdę szeroki. No można wymieniać i, i Merylion i Hendrixa, i, i Almanów wymieniliśmy i można wymienić z innej beczki Coco Twins, można wymienić w Tangerine Dream i na, naprawdę Merylion mnóstwo tego wszystkiego jest, prawda, i, i Black Sabbath i, i, i tak dalej, także odpowiedź, yy, jaka kapela, Bre, prędzej bym może yy, był skłonny odpowiedzieć, jakie trzy kapele. Jakie trzy. Jakie trzy, no na pewno Jeff ale na pewno Pink Floyd i, i trzecia, no to myślę, że Cepelini. Mm, no i mamy świętą trójcę. I mamy świętą trójcę, <grym> tak. Tak to z... powiedziałem zdecydowanie, ale no jakbym się zaczął zagłębiać, to oczywiście pojawiłby się problem w głowie, czy ta decyzja jest słuszna, ale, no, ale myślę, że jednak ta. To... No to dobrze, zostawmy tą trójkę, bo zaraz może się coś zmienić. <grym> Okej, okay. to jest muzyka z lat 60-tych, 70 tak, a co? co co Ci przypadło do gustu tutaj z tych współczesnych zespołów takich, nie wiem, odnalazłeś coś tutaj ciekawego? No mnóstwo rzeczy się odnalazło i to jest jakby ta ciekawa strona mojej przygody z muzyką prowadzenie klubu w takim charakterze jak jest, pozwoliło mi na wejście jakby w to spektrum polskiej muzyki Musiałem się w to zagłębić, przez to miałem możliwość i, i często dużą radość poznać tą muzykę. No dzięki samemu festiwalowi Minimax.pl, którego założeniem było prezentowanie młodych zespołów niepopartych jeszcze wydawnictwem płytowym. Startowało to, w, my pierwszy festiwal zrobiliśmy w 2005 roku rzecz, a wystartował... W 2003, tak. Pierwszy był w Jazgocie, drugi na placu Defilat pod Pałacem Kultury, a już kolejne u nas. No i Kaczkowski wydawał właśnie to z tym założeniem, żeby młodym zespołom, które nie mają jak się przebić, nie mają płyty, udostępnić, jakby otworzyć te drzwi do szerszej publiczności. No i mnóstwo świetnych zespołów dzięki Minimaxowi poznałem. Było wydane 6 płyt. Ja rodzina to byłoby 7. Na każdej 17 wykonawców. Większość z nich gościła na, na naszej scenie. Także dzięki, dzięki festiwalowi bardzo dużo tych zespołów poznałem. Zakochałem się, szczerze to powiem, w ekipie Rąka Puchaskiego Fontside. Świetny będą rężada z Otwocka. No tak, Rężada. I.. Przewinęło się naprawdę mnóstwo tych zespołów, fajnie, radochę to daje, jak znasz taki zespół, zapraszasz do, do klubu, po, po trzech latach występuje, czy po czterech w studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i nagle robi się głośno o tym, tak jak dzisiaj jest powiedzmy względnie głośno o Sorry Boys, którzy też byli debiutantami na minimaxowej płycie. Głośno się zrobiło swego czasu o Snowmanie, poznańskiej ekipie, która no, u nas właściwie jedne z pierwszych koncertów to były, jak, jak się pojawili. I jakie jeszcze takie szukam w głowie zespoły, które, które naprawdę przyjechały do klubu, znane mi osobiście tylko z demówki, z materiałów, które dostałem od, do odsłuchania przy, przed podjęciem decyzji, czy zapraszamy, czy nie. I kilka takich ekip było naprawdę, które, które nam mnie nieduże wrażenie zrobiły Kości, ekipa, ekipa, no trudno powiedzieć właściwie skąd, czy z Wrocławia, czy z Zaubrzycha. Kości grały na płycie z Olafem Deriglasowem, na pierwszej jego płycie jako, jako band. Dużo współpracowali z Olafem, ale jednak odległość też tutaj zaważyła, że, że Olaf trochę ekipę zmienił, bo to było jednak uciążliwe z Warszawy jeździć tam gdzieś daleko na, na południowy zachód Polski. Same próby, no to już wiadomo, że to jest też kłopot. Szczególnie przy, przy tym takim spojrzeniu Olafa na, na robienie muzyki, gdzie wszystko musi się zgadzać, wszystko musi grać, wszystko musi być dopięte. Tip-top. Tip-top, tak, no świetny człowiek. Bliska taka mi osoba, zaprzyjaźniliśmy się, fajna relacja, no z takim człowiekiem tylko może być fajna relacja. No między innymi też Olafa poznałem w klubie jako takiego pełnego artysty, gdzieś ta postać się przewijała oczywiście, w mediach się słyszało i przy okazji różnych wydawnictw, za jakie był odpowiedzialny Olaf, trochę namieszał w tym naszym świecie muzycznym. Namieszał, no, to zgadza się. Tak. No i muzyków, wiesz, typu Tymon, nie Tymon, yy, Mazoleski i tak dalej, ta fajna scena trójmiejska, no na, naprawdę, naprawdę dużo się tego wydarzyło i, i tu jakby też dla mnie takie otwarcie troszkę na, na tą polską muzykę niezależną, niszową. No wystąpiło to otwarcie u mnie na, na ten temat. Przybliżyła mi się ta muzyka, mogłem ją poznać, mogłem ją strawić, przesmakować, posmakować na... Wszystkie sposoby, słuchając w domu, słuchając w klubie, słuchając na żywo i naprawdę nie ma mi się czego wstydzić. Jest mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych artystów, godnych polecenia. Tak właśnie, myślę, że ta muzyka polska Cię dogoniła, bo zaczynałeś od muzyki zagranicznej, jak wspomniałeś, a to jednak tą polską muzykę no, chciał, nie chciał, musiałeś jakoś prezentować, słuchać, no i też i polubiłeś, prawda, bo jak sam mówisz, jest mega, mega dużo e, przeróżnych artystów, którzy naprawdę robią świetną muzykę i tak jak mówisz, nie mamy się czego wstydzić. Absolutnie nie mamy się czego wstydzić. wstydzić, mamy się czym szczycić i jest to duża radocha właśnie, że, że miałem okazję poznać tą muzykę. Na pewno bym się nie zatrzymał tylko i wyłącznie przy, przy tej strefie jakiej, muzycznej, jakiej słuchałem Powiedzmy, jako tam 12-, 15-, 18-letni chłopak. Bo tak dużo tego jest do poznania, że, że życia nam braknie i się, i się tego nie pozna. I myślę, że naturalnym krokiem jakoś by było szukanie dalej, i, i szukanie na pewno w polskiej muzyce. Ja od razu mówię, że to nie było tak, że ja w ogóle nie słuchałem. Tylko moja jakby fascynacja była bardziej skierowana w tą muzykę z innego rynku niżeli polski. No, ciut mniej. Ciut mniej, ciut tak. Mniej. Nie była mi obca, ale jednak ciud mniej, zgadzać. Ja mogę Ci polecić taki młody zespół, The Gate, którego niedawno słuchałem w MDK z okazji Walentynek. I to chłopaki, powiem Ci, zrobili na mnie wrażenie, grają mm, progresywny rok. perkusista śpiewa, ale to powiem Ci naprawdę, śpiewa bardzo dobrze. Polecam posłuchać The Gate. Ja nazwę kojarzę, być może dostałem jakieś tam rzeczy do posłuchania, ale dziękuję za podpowiedź, trzeba będzie się pochylić bardziej nad tematem. No właśnie, bo mówisz, dostajesz do posłuchania demówki, jakieś tam prezentacje zespołów, jakimi kategoriami kierujesz się dobierając zespoły na koncerty? Czy, czy to każdy się zgłasza yy, i każdy może zagrać, czy, czy masz jakąś taką, taką kategorię, którą się kierujesz w wyborze do Boże? Znaczy oprócz tego, że gatunek muzyczny, tak? Ale no, jeżeli mamy już ten gatunek, no to co dalej decyduje? No po prostu tak jak by, można by powiedzieć za ptaszynem wróbleckim nóżka musi chodzić, prawda? Jak nóżka nie chodzi, no to, to, to, to tak trochę drętwo to wszystko. No jeszcze mówiłem, że jak się nie nuci przy, przy goleniu, to też nie jest. No ja akurat się nie golę od 15 <golę> lat, no, 15 także lat. trudno. No może pięć <golę> razy w życiu się ogoliłem, to trudno mi się odnieść do tego nucenia przy goleniu. Ale, ale... No przede wszystkim no musi łapać to za serce, musi mieć to swój wymiar, musi mieć to swój power, energię. Słuchasz muzyki wyczuwasz, że, że coś jest na siłę, że coś tam się nie zgadza, czegoś tam brakuje. Tu nie chodzi już o umiejętności, bo ja nie jestem fachowcem, muzykiem, yy, że zwracam uwagę, a ten się tam walnął, ten się pomylił, ten się spóźnił. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Całość ma, ma reć po prostu, to ma mieć kopa, ma mieć swój wymiar. I, i myślę, że głównym elementem doboru właśnie są te uwarunkowania. No dobrze powiedziałeś, że ma żreć, ma mieć kopa. No ja to tak, jak nieraz słucham zespołu i faktycznie jak widzę, że coś jest takiego granego, tak jak wspomniałeś, na siłę, no to, to, to nie ma tego feelingu, nie ma tego nie ma takiego polotu. Muzyka to musi lecieć. No dokładnie. Musi lecieć bez, bez jakiegoś sztucznego hamulca musi się to odbywać i to myślę jest podstawowe kryterium ja nie rozpatruję jakoś tego tak jak, tak jak wspomniałem na, czy, czy to jest wirtuoz gitary perkusji, wiolonczeli czy, czy altówki to m, oczywiście to słychać czy grzebienia czy grzebienia, <laughs> tak dokładnie, to słychać i to ma znaczenie olbrzymie znaczenie, no bo nie da się oszukać czegoś rzympoleniem które totalnie nie ma sensu no bo wiadomo to też nie będzie żarło wtedy, no. musi to stanowić jakąś całość wymierną robiącą nam w środku takie małe mrowienie chociaż, coś no. co Cię zainteresuje i, i jest wartościowe Otóż no to grało kilka zespołów, można powiedzieć że taka legenda polska, jedna czy druga I ja Dwa razy się zawiodłem na takich zespołach i mimo tego, że ludzie się fajnie bawili, skakali, no to powiedziałem, to, to, to no jednak, jednak, czegoś, jed... jednak czegoś brakowało. Brakowało, dokładnie. Takie odgrzewanie kotletów, jakiś dziwny cover w ogóle, nieudany, porwanie się takie. No i tak sobie powiedziałem, no po co ten zespół po raz kolejny zapraszać, coś zapraszać, bo, bo, bo ma nazwę, bo jest 30 lat na scenie, no przecież nie, nie na tym to polega, żeby żeby się tylko i wyłącznie tym kierować, bo jest nazwa, prawda? Medialna, jakaś zakorzeniona w ludzkich głowach, to ma stanowić setno sprawy? Nie. nie mówię tego, żeby tu stawiać siebie nie wiadomo w jakiej sytuacji, bo o typu... tylko i wyłącznie mówię o wewnętrznych emocjach i o odbiorze. Jako odbiorze z czystej muzyki, żadnych dodatkowych rzeczy tutaj nie biorę jakby pod uwagę. Jako słuchacz. Jak... Tak, tylko i wyłącznie. Ja jestem typowym słuchaczem, nie jestem żadnym fachowcem, jestem typowym, zwykłym słuchaczem, który słucha i odbiera, jak każdy z nas i, i, i tym się kieruje. I wracając do, do tej kapeli, no po prostu stwierdziłem, że przy kolejnym jakimś tam kontakcie, że dziękuję. no, no po co na siłę coś robić, a masz, masz taki, takie zespoły, które jeszcze nie grały u Ciebie, a które chciałbyś, żeby zagrały? No zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ubywa tych zespołów na szczęście. Wielkim moim marzeniem było posłuchanie na scenie SBB i miałem tą radość w zeszłym roku i, i w minioną sobotę. Przy tym zespole nie trzeba nic komentować. Ja Wychodzą mi to żre od samego początku, nie trzeba żadnego wprowadzenia, nie trzeba się rozpędzać, po prostu stajesz w blokach i zapieprza to od, od, od pierwszych nut, prawda? A pamiętasz, pamiętasz ile, ile zespołów już zagrało u ciebie? No właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam, powiedziawszy. ale dosyć dosyć dużo. Jest no tego... pół tysiąca pewnie może już minęło nawet. Kiedyś liczyłem z parę lat temu, było ponad 300, a tak już się zbieram któryś raz z rzędu, żeby to sobie podsumować. podsumować tak Ile na, nawet na dziesięciolecie działalności było i tak jak, jakoś, jakoś się nie mogę zebrać, no bo w gruncie rzeczy nie, nie robi się tego dla liczb, dla wyścigu, dla, dla jakiegoś konkurowania bezsensownego. No, po prostu jak ma kto grać, to gra. To jak gra. ma dla kogo, no to jeszcze lepiej. I to jest ta cała radość tego wszystkiego, że przychodzą ludzie, są zadowoleni, są uśmiechnięci. No przepraszam, nie przychodzą, bo przyjeżdżają miejscowych, to by policzył na... na... Może palcach jednej ręki. Na który z tych koncertów y, zapadł Ci najbardziej w pamięć, który taki był naprawdę taki mega mega? Wiesz, co najbardziej, to chyba mi zapadł koncert Henry'ego McCallum. To były początki, początki takiego rozpędzania się koncertowego. Grały jakieś pomniejsze kapele, no większe, mniejsze, ale wtedy przyjechała ta ekipa, weszli na scenę i od pierwszych taktów po prostu zaczęło się. Ja mówię, ja co za ogień. I ta magia. Co za masakra i ładowanie, po prostu starej takie, że gębę masz otwartą, ciary na plerach, patrzy się na starego siwego dziadka, to zapieprza po prostu jak jak lokomotywa rozpędzona. I to było, myślę, pierwsze takie zderzenie z artystami no, światowego kalibru. No, bo jeżeli mówimy o Henry McCullough, który grał z Joe Cockerem na legendarnym Woodstock, czy, czy z Polem McCartneyem, czy z tu, z nim grał, no, no grała śmietanka, powiem tak, pokrótce. Mm. Przywiózł wszystkich muzyków ze sobą. Tam Krzysiu Zawadzki, perkusista z Walk Away, no to, to sam się broni już swoim nazwiskiem, muzyk. Grał na bębnach, Dan Brown na gitarze, Steve to Steve Logan, już nieżyjący niestety, świetny basista. No i po prostu to zapierniczało. I to był koncert, który, który zapadł mi w pamięci, jako pierwszy kontakt po prostu ze światowym poziomem, powiedzmy tak. W najlepszym wykonaniu. I widzisz tych ludzi na malutkiej scenie, nie na koncercie, na dużym, na, których, na jakich tam bywałem koncertach i wielkie gwiazdy, legendy światowe się oglądało, ale tu było zupełnie inne przełożenie. Widzisz ich w małym pomieszczeniu, już pomijam ten aspekt taki, że, że u siebie ich widzisz, prawda? No to taka dodatkowa radość i satysfakcja, ale zostawiając co na boku, czyste emocje muzyczne, no to, to to mi na pewno zapadło w pamięci jako pierwszy taki poważny ładunek no mnóstwo tych koncertów ale kolejny jaki zapadł mi w pamięci no to był zeszłoroczny koncert SBB no i też jednak SBB tak? jednak SBB może po potroszę dlatego, że czekałem latami na to wszystko z Jankiem świętej pamięci wiele razy rozmawialiśmy mówię Janek pogadaj z tym Józkiem dzwonię do niego tyle razy no i ciężko i ciężko no pogodą pogodą i tak godali i godali i aż w końcu aż w Józek końcu. przyjechał tak ale to był naprawdę wyjątkowy koncert, to było miesiąc po, po śmierci Jasia Kyksa, Józek w ogóle totalnie zblokowany wtedy był, ciężko było do niego dotrzeć, no, no problem no, można sobie wyobrazić, to, hmm. co ten człowiek czuł, prawda? No tak, jaka sytuacja, no. Jaka sytuacja, tak... U nas wszędzie wiszą, no nie wszędzie, ale w garderobie, no w głównej sali Śląska Grupa Bluesowa, on wiedział, że Janek to miejsce lubi, że mu przypomina, że go namawia, żeby razem zagrali i czuło się w powietrzu coś takiego, że, że ten Janek gdzieś tutaj w tym wszystkim też jest. No i zagrał ostatni kawałek dla Janka, to mi po prostu łzy popłynęły, mówię, no to jest masakra totalna. Nie? Pozamiatał mnie ten koncert całkowicie, zresztą nie tylko mnie, no bo ludzie po koncercie wymieniali swoje spostrzeżenia, no to to dominowało coś właśnie takiego, że po, pozamiatali po prostu po całości. Facet z Radia Kraków mają swój portal. Podesłał mi, podesłał mi artykuł, który po koncercie napisał, no to tak może niełatwo jest dziennikarzowi coś takiego w artykule umieścić, który na co dzień żyje w Polsce, opisuje koncerty, że wziął udział w koncercie, jakiego nie pamięta od kilku ładnych lat, mowa o polskim wykonawcy i nie przypuszcza, że coś takiego mu się przytrafi przez kolejne lata. A, po prostu koncert położył go na łopatki, no to potwierdza jakby, że, że to nie była tylko i wyłącznie tutaj ta kwestia, że ja tak bardzo chciałem i patrzyłem przez te okulary, prawda, kolorowe, różowe na to wszystko, tylko no, przysadzili tak, że portki spadły. Tak, no to są takie koncerty, które wymieniłeś naprawdę, które ci zapadły w tą pamięć, które były naprawdę super, ale no, zdarzały się też takie, które e, gdzie gdzie muzycy no, grali dla, dla paru osób, prawda. Co wtedy Przemek myśli, co wtedy Przemek czuje, jak to się wtedy dzieje? Na początku Przemek czuł się, jak, jakby mu ktoś na łeb narobił, tak można by powiedzieć. Chodził struty i się zastanawiał, co, co się w ogóle dzieje tutaj, nie? Co się stało? Co się stało, tak. Przyjeżdża mega gość Nick Scholter ze Stanów, przylatuje gwiazda drzezu, 15 osób na salę. Struty, chodziłem bardzo struty. Do pewnego momentu. Przyjeżdża Jorgos Colias na urodzinowy koncert. Są trzy osoby, czy cztery na koncercie. Ale, ale... Ale koncert się odbywa. Koncert się odbywa. Koncert się odbywa, koncert się odbywa na cztery fajerki. Trwa dwie godziny po prostu. Jest petarda. Siadasz w garderobie, czy, czy przy kawie z, z takim... Artystom po, po koncercie, no i mówię, Jorgos, no i co, co, to? no stary, no, zajebisty koncert, nie? zobacz, jak, jak to wszystko fajnie się odbyło. I wtedy ze mnie schodzi to ciśnienie, no bo z jednej strony odpowiedzialność za wszystko, co się tam dzieje, spoczywa na mnie, tak by można powiedzieć, a z drugiej strony ja sobie odpowiadam tak, no stary, co mogłeś, to zrobiłeś, to co teraz masz sobie wyrzucać, no. no wyżej nie podskoczysz, prawda? I takie koncerty się odbywały, ale przestałem się trudzić i gnębić tym dzięki artystom. To była ich odpowiedź, olej to chłopie, no zobacz, no. świetny wieczór, fajny koncert, świetni ludzie idziemy na jakość, a nie na ilość no i się zgadza, lepiej mieć 10 konkretnych słuchaczy jak, jak 20 z czego siedmiu czy słucha, czy przeszkadza no to to już w ogóle traci sens wtedy tak, takie przedsięwzięcie, prawda? Mm, dokładnie, to prawda to prawda co mówisz, bo, bo odbiorca, tak się brzydko wyrażę byle jaki, no to no nie ma sensu dla niego. Nie ma, nie ma sensu rozwala, rozwala koncert nie pozwoli artyście się skoncentrować oddać w pełni temu po co przyjechał, czyli zagraniu w pełnej koncentracji, dobrego koncertu, tak można powiedzieć. No, pełna koncentracja to oczywiście nie mam na myśli, że ktoś jest za, zawieszony totalnie i nie wie o Bożym świecie, ale no, musi mieć możliwość skoncentrowania się nad swoją robotą, prawda? Dokładnie. Jak dokładnie ktoś jak wsadza tak, kijek w szprychy, no to maszyna nie pojedzie i tak samo Gadanie i hałasowanie przy takich koncertach to jest swoistym włożeniem kija w szprychy artyście nic innego. Dlatego jestem uczulony i nagminnie zwracało się uwagę. Mam nadzieję, że, że tej uwagi zwracać już tak często nie trzeba będzie, no bo ludzie wiedzą na czym to polega, sami sobie zwracają uwagę, że nie przyszli na jarmark czy na rynek, tylko przyszli na koncert i skoro to trwa półtorej czy dwie godziny, no to, to można ten czas poświęcić. Wysłuchać, nie przeszkadzać, i, a pogadać sobie po imprezie. Prawda. No i tak właśnie fani, którzy przyjeżdżają na koncerty do ciebie, no tak, tak to się odbywa. No tak to się odbywa, aczkolwiek gadu nie brakuje. No nie brakuje. No. Ale no to ta, ta średnia nasza i tak jest zawyżona, że, że, że to odbywa się na poziomie takim, że nikt nie przeszkadza. No. Ja to rozumiem, że, że... Koncert też jest dla ludzi spotkaniem towarzyskim. Często się spotykają przy okazji koncertu po latach. Też chcą pogadać. Trudno chodzić z plastrem i gębę zaklejać, za przeproszeniem, żartobliwie mówię oczywiście. Ale warto, żeby wzięli to do siebie. Artysta przyjechał dla nich, dla nich się poświęca, No to niech oni ten czas jakoś też poświęcą dla niego. Najzwyczajniej. Działa to w dwie strony, wiesz o tym kowal doskonale Dokładnie. Jak nie ma wymiany energii To jest dupanie koncert nie. Zawsze... Musi, musi jedno drugiego Napędzać, ten kto stoi Na scenie napędza tych co są Przed sceną i, i ta, to Sprzężenie zwrotne jak jest No to, to odpala koncert jak rakieta Wtedy. Nie. No nie da się tego e, Ukryć, no zawsze jest czas Po koncercie e, Na jakąś piankę i pogaduszkę No zdecydowanie tak nie. Zdecydowanie tak, także myślę, że, że ten problem mamy za sobą, wyeliminować się tego w 100% nie da, bo też nie na tym to polega, ale, ale koncerty mają klimat i, i artyści to zauważają, no i nie, na próżno, znikąd się to nie wzięło, że nasza publika jest jednak uważana za, za tą naprawdę, no takie może nieadekwatne słowo, wyrobioną dobrze. Czyli umiejącą słuchać, umiejącą się znaleźć, umiejącą uszanować to, to, to, co robią artyści, a im o to chodzi przede wszystkim, prawda? Koneserzy. Koneserzy, tak. E, dobrze, zawsze, zawsze podkreślałeś, że wychowałeś się na, na naszej radiowej trójce, tak? Zdecydowanie. Jaki jak, jak ta trójka miała na Ciebie wpływ? Co takiego tam usłyszałeś? Co Cię na zawsze porwało w ten świat dźwięków niebanalnych? No zawsze tą taką osobą znaczącą był, był zdecydowanie i jest Piotr Kaczkowski. No teraz mamy inne czasy, mamy dostęp do wszystkiego za pośrednictwem chociażby internetu, prawda? No tak. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Siadałeś przed odbiornikiem radiowym, puszczał pan Piotr daną płytę i było takie wyobrażenie, że być może nigdy tej płyty już nie usłyszę. Nagrywanie, później nagrywanie z tego na, tak, na dokładnie. I tak dalej i tak dalej. No ja Czy... to przerabiałem. No to tak, w tamtych latach to przerabialiśmy i, i to pamiętamy po prostu. Z dreszczem emocji się, się to wspomina i być może też jesteśmy dzięki temu nauczeni, jakby słuchać słuchania muzyki w inny sposób. Nie tam klikasz sobie, teraz słuchasz to, a nie fajne to wyłączasz. Nieraz trzeba posłuchać płyty pięć razy, żeby człowieka powaliła, prawda? A dzisiaj jest tak to dostępne, że, że to się odrzuca. A przy okazji właśnie słuchania tych audycji radiowych, to było tak unikatowe. Jeżeli nie miałeś jak tego nagrać, nie miałeś sposobności, to słuchałeś to każdym milimetrem swojego ciała, bo było prawdopodobieństwo, że nie usłyszysz tego. Dokładnie. Nie przywiezie wujek z Ameryki czarnej płyty, jeszcze nie mieliśmy blaszek wtedy CD, także to, to się chłonęło całym sobą. No tak, biegło się godzina 22, poniedziałek, wieczór muzyki romantyków rockowych, Tomek Beksiński, już jakaś kaseta przygotowana tego, no, nie szło odpuścić. No, były różne pokusy jak u młodych ludzi, ale, ale to było na tyle ważne i istotne, że, że trzeba było po prostu być, słuchać tego i, i nie było ważniejszych rzeczy. Przygotowana kaseta, nagrywanie. I start. mi start, tak. Pamiętam Klanow z IMO, jak puścił. Pierwszy raz yy, Meduzę wtedy słyszałem u Tomka Beksińskiego. W kolejny weekend puścił Peter Nutena z Michaelem Brukiem taki duet po prostu no, masakrująca płyta i, i gdzieś mam te kasety jeszcze i to dzisiaj się słucha i, i, i ma człowiek dreszcze na, na ciele, a dopiero taki moment jak się kładziesz na, na wyrku, włączasz radio i słuchasz całym sobą. Ja chciałem zadać, mam nadzieję, że będę miał tą okazję właśnie Piotrowi Kaczkowskiemu takie pytanie. Jak to Słuchanie muzyki u niego dzisiaj wygląda. Przecież on nas tego uczył. On Floydów nam pierwszy puszczał, Jetro, i, i wszystko on nam puszczał. I to muzycy, yy, słucha się wywiadów, czy czyta rozmów Kaczkowskiego z muzykami i każdy to mówi, no stary, ty nas tego nauczyłeś, ty nam to pokazałeś i tak dalej. I właśnie chcę się, chce się yy, Piotra zapytać, jak, jak to, jak to słuchanie tam? muzyki dzisiaj wygląda w tym przypadku, prawda? kiedyś się, były momenty, że miało się w domu jedną kasetę, dwie, później dziesięć. Przecież to było kurde, zjechane do granic możliwości. Znało się każdy, każdą nutkę na pamięć, każdy tekst na pamięć, a dzisiaj tak, tak się słucha, no trochę jednak inaczej mimo wszystko, no bo wiesz, że ją wyłączysz, za chwilę włączysz z powrotem. Nie? Trzeba było głowicy wymieniać co jakiś ta. czas. No dokładnie, <śmiech> czyścić wymieniać. Czyścić, a dzisiaj wyjmujesz, nie pasuje, to nie słuchasz, a... Że to też się trochę pozmieniało w tym świecie. Za, za, za dużo tego wszystkiego. Może nie tyle, że za dużo, tylko za łatwe to jest. Za łatwe No dobrze. Yy, zróbmy sobie w tej chwili małą przerwę i powrócimy po naszej takim przerywniku muzycznym. Sleepers, sleepy houses Lying for square and flat Orange beams divide the darkness Rumbling, bitter tanned In the waking world Sliding through Victorian tunnels Where green from the aboard Side, my carriage door, to his journeyman, there's no wrong coming, gold summoner at the station, stop, frosty plates on empty platforms, by a side slipper's way, z powrotem i Przemku, takie pytanie troszeczkę z innej strony ja chciałbym wiedzieć, czy próbowałeś kiedyś swoich sił ty jako muzyk? No Jako muzyk to, to za dużo powiedziane próbowałem nauczyć się gry na gitarze pamiętam, że pożyczyłem bodajże od plebana chyba nawet gitarę, no tylko uczyłem się odwrotnie, jakby chwyty były dla leworęcznej osoby. No każdy z nas coś tam kiedyś tą gitarę dorwał. Tak, i po prostu paluchy sine, wiesz, wszystko krwią podeszło i zaprosiłem kumpla, żeby się pochwalić. Mówię, stary zobacz, no, no co mogliśmy grać, jak wszyscy, Dom Schodzącego Słońca. <głos> ja już tak bardzo chciałem grać, że myślałem, że to nawet tak brzmi. On... Przyszedł, posłuchał, no mówię, a co ty, Łosiu, jeden grasz? No mówię, no co, nie słyszysz, co ja gram? Popatrzał się, zaśmiał się po prostu, jak ja ten gryf trzymam i jak się okazało, jak go trzymam, to brakło mi już później determinacji po prostu, żeby, żeby ponownie zacząć się uczyć już poprawnie i to może taki był moment zniechęcenia i już jakoś to do mnie nie powróciło kolejnym razem, żeby zadra została po prostu, durnoty mojej. Wolisz słuchać. Wolę słuchać, dokładnie. Okej. Okay. Jakieś inne talenty ukryte? No nie sądzę, żeby jakieś tam inne talenty. No robi się wszystko, co trzeba. No, lubię na przykład bardzo gotować i Czyli kulinarne. Kulinarne jak. Czyli najbardziej. Dobrze tutaj troszeczkę tak właśnie chciałem się nakierować w, tym, w tą stronę, bo, bo też mi tam po głowie właśnie chodziło, że te kulinaria jednak u Ciebie są, są takie. Co Jest to moja pasja, lubię pogotować, lubię powędrować po jakichś różnych krajach dziwnych i, i posmakować, posmakować ich kuchni no, na zasadzie po prostu otworzenia, znalezienia ciekawego przepisu i ugotowania upichcenia. No stąd, też, stąd też pojawił się pomysł podróży kulinarnych i wprowadzenie kuchni świata w klubie. Cztery takie bloki mieliśmy, no i głównie pichciłem ja, wychodząc z założenia, że to ma być wierny przepis, wiernie zrobione, z produktów nie jakichś tam oszukanych, tylko takich jak, jak, jak należy. I fajnie, fajnie z tym żarełkiem to wychodziło, ale no jednak to chyba nie, nie na tyle się przebiło, że, żeby to można było po prostu traktować jako. No jako zabawę ja tego nie mogłem traktować, bo nie miałem czasu na to. Wiadomo, w weekendy mam kupę roboty przy koncertach i, i pogodzić to ze staniem przy garach się nie dało. Z kolei kogoś zatrudnić tylko i wyłącznie do, do gotowania jakiejś kuchni świata, no to też się niekoniecznie by opłaciło, nie miałoby sensu. Także jakoś ten pomysł umarł, ale, ale trochę ludzi popróbowało i, i było zadowolonych, że że mają okazję spróbować coś, coś ciekawego, innego, wyszukanego. No to fajnie, bo tu mówimy o podróżach. Podróż wiąże się z tym, że trzeba się przemieścić z jednego miejsca w drugie, pieszo lub jakimś pojazdem. Czym ty się przemieszczasz? No, jeżeli chodzi o wakacje, no to bo chyba o tym trzeba powiedzieć. Co... Ja, tak. ja tutaj mam bardziej na myśli te dwa kółka. Dwa kółka. No, dwa kółka jak najbardziej to... To taka moja pasja, co prawda motocykla. Długie, długie lata nie miałem, nie miałem. teraz powrócił temat dwóch kółek. No i ku, ku mojej wielkiej radości. Dzisiaj właśnie HBT odebrałem po serwisie i czekam, aż pierwsze śniegi puszczą, żeby można było w końcu dosiąść No gdzieś te, śnie, te śniegi gdzieś nam nie chcą odpuścić, no ale jeszcze wiosny nie było. Także jeszcze chwilę musisz się wstrzymać, aż odpalisz swoją jak to już HBT z krzyżkiem. Tak, dokładnie. No ja bardziej taki jestem skierowany na, na motorek w formie enduro, bo no tak jechać sobie autostradą, czy, czy taką dróżką zwykłą jest fajnie, ale no jeżeli po prostu rodzaj motocykla eliminuje wjazd do, do lasu, na wertepy, czy najzwyczajniej tam, gdzie byś chciał dojechać, a a nie możesz, no to tak troszkę troszkę by było szkoda, prawda? prawda. Stąd, stąd absolutnie świadomy wybór i według mnie najlepszy, no Endura który jakiś taki. wszystko tym można zrobić. Enduro. No ja miałem kiedyś taką jamaszkę XT600. No piękny motory. No troszeczkę po tej Polsce pojeździliśmy tu z chłopakami z Wernera. Tak, no fajna załoga, także pozdrawiam załogę fajnych ludzi i no pewnie gdzieś odpalimy maszyny jak tylko się pogoda zrobi, to, to będzie okazja gdzieś pojeździć. Pozdrawiamy Werner, a powiedz mi jaką ściechę najdłuższą zrobiłeś? Motorkiem? Tak, motorkiem. No odstrzała no, z Bielska do Gdańska to żaden wyczyn tam, no, ale no to najdłuższa ściecha moja. Taka odstrzała po prostu. Jeździsz po Polsce, czy jeździłeś gdzieś takie trasy nazwijmy to takie widokowe gdzieś znaczy, za granicą? Ja motorem, yy, to jest motocykl Pierwszy mój motocykl, który kupiłem jesienią zeszłego roku. Także tu jakby nie mam za sobą wyjeżdżonych dziesiątek tysięcy kilometrów. Jakieś tysiące kilometrów przez lata na, na innych motocyklach, ale nie swoich, nie swoich przejeździłem. Także no, cała przygoda chyba się dopiero zaczyna. Co, co fajne. No to fajnie. Ja ci muszę tutaj przypomnieć, że. Ola z Garbatych Aniołków też bardzo lubi jeździć. No stara załogantka. Stara tak. załogantka, no wiem, że się szykuje w tym roku do Maroka. Tak, Ola się szykuje Ponownie. do Maroka, dokładnie. Gdzieś tam planują też chyba Kirgistan jakiś. Także pozdrawiamy Ole. Tak jest. No I właśnie. Ży życzymy szerokiej drogi. I to są właśnie te ścieżki, tak jak ja mówię, takie widokowe. Ja to nazywam te, te, te, mm, Maroko, te trasy te Ukraina, Rumunia, to są bardzo piękne, piękne tereny na motocykl. No, no naj, najpiękniejsze i no jeżeli mamy właśnie pod sobą Męduraka, no to możemy, możemy wszystko z tym zrobić i jak najbardziej to jest moje założenie. Jeżeli podróżuję powiedzmy wakacyjnie, no to to też jest podróż stopem i, i podróż z plecakiem i spanie gdzieś w jakichś tam warunkach, gdzie się przytrafi. Także no, identycznie będzie z motocyklem, prawda? Ja chcę, żeby cokolwiek mnie ograniczało. Tam gdzie chcę się dostać, to mam się dostać. Stopem możemy się dostać wszędzie, prawda? Masz jakieś takie miejsca określone, do których chciałbyś dotrzeć motocyklem, czy po prostu siadasz i jedziesz, gdzie Cię oczy poniosą? Znaczy, mam takie miejsca, gdzie bym chciał pojechać oczywiście, ale no to, to trzeba wygospodarować trochę czasu na, na mój plan. No z tym czasem to jest. No właśnie. Chciałbym y, taką grubszą trasę zrobić, ale no około trzech miesięcy urlopu wtedy. To ciężko mi... chyba będzie. No nie będzie łatwo, ale zrobię. Ale zrobię. Tak, po prostu. tak no, inaczej to nie ma sensu. Coś się założyć i, i wiesz, pęknąć w połowie planu, no to bez sensu. No, jak już powiedziałem A, no to trzeba powiedzieć B i zamknąć temat. No i prawidłowo. Także trasa będzie konkretna, na pewno nie w tym roku jeszcze. Mam nadzieję, że w przyszłym się uda. No dobrze, no to czekamy na, na jak powiedziesz na tą trasę, czekamy na relacje, zdjęcia i, i opowieści. No na, na pewno będzie co opowiadać, dokładnie. I mam nadzieję, że uda się spotkać wspólnie tutaj, po, powspominać. Dobrze, zrobimy teraz no, ponownie muzyczną przerwę i mm, powoli będziemy zbliżali się do końca, bo niestety to, jak już wspomnieliśmy, ten czas nam ucieka Coraz, coraz, coraz szybciej a rozmawiając z Tobą wydaje mi się, że dwa razy szybciej no mnie też bardzo miło się rozmawia i szybko czas umyka także dziękuję za zaproszenie i za miłe chwile tak jak wspomniałem, no musimy zbliżać się do końca, ale mam, mam jeszcze jedno takie pytanie na klub mówią magiczne miejsce czy czujesz się troszeczkę tak jak taki czarodziej jak Gandalf z Gomunic znaczy nie, nie odczuwam osobiście nic takiego, że, że ja jestem tym czarodziejem, że miejsce jest czarowne, no to szczerze powiem, że y, zauważam to po powrocie, na przykład po przerwie miesięcznej, półtora miesięcznej, jak wchodzę do, do, do klubu, to czuję coś, coś takiego fajnego, jakąś pozytywną taką, kurde, no kopa energię. To, to tutaj bym się z tym zgodził, że, że to jest magia jakaś, ale czy to moja zasługa, to, to, to niekoniecznie. No ja myślę, że ludzie tyle energii dobrej tam zostawili, że stąd się to bierze. Ja tam jestem jakimś takim dodatkiem po prostu. No to życzymy Ci, żeby tej energii tam było jak najwięcej i żeby ona zawsze tam była. I żebyś Ty miał energię dalej przedstawiać nami, prezentować zespoły naprawdę bardzo fajne i ciekawe. No Czas na małe podsumowanie i, i słowo dla ludu. Przychodźcie na koncerty, korzystajcie, róbmy, róbmy fajną robotę. I cieszmy się z tego razem. Myślę, że, że, że to jest cała istota sprawy, żeby mieć radochę z tego, co się robi. A robimy to dla, nie dla siebie tylko i wyłącznie, tylko dla Was. Także no, mam nadzieję, że to, co robimy, dalej Was będzie radowało i po prostu korzystajcie. Zapraszam serdecznie. No nic dodać, nic ująć. Dziękuję Ci, Przemku, za, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. A Was zapraszam na środę, jak zwykle tradycyjnie, godzina 22, audycja Muzera. A na dzisiaj dziękuję jeszcze raz Przemkowi i dobranoc. Dziękuję, dobrej nocy.